Witam was wszystkich serdecznie, mam na Miasia, jestem alkoholiczką. Słychać mnie, tak? No, bo tak... No, właściwie trochę mi tak jest... W sumie to fajnie, żeby mnie słychać, a nie widać. Witam was wszystkich bardzo serdecznie I tak... No, 30 minut to jest... No, jest co mówić, powiem wam wtedy. I tak... Trochę się może i przygotowywałam do tej speakerki, ale to dlatego, że ten krok drugi nigdy nie był dla mnie prosty tak naprawdę i do tej pory nie jest. Podobnie zresztą jak krok trzeci. No o ile krok pierwszy to jest taki bardzo fizyczny, trzeba to zrobić po prostu. Nie pić każdego dnia. Prawda? I to jest jakby jedyny krok, który można krócej lub dłużej albo przez bardzo długo. Robić w stu przynajmniej pierwszą część tego kroku. Tak, no dla mnie, yy, yy, czy na przykład w czwartym kroku fizycznie napisać coś, czy w dziewiątym kroku fizycznie pójść, przeprosić kogoś, czy oddać pieniądze, to są takie jakby kroki fizyczne, czy nie wiem, w dwunastym na przykład pójść na meeting, yy, mieć służbę, pójść do cierpiącego alkoholika, czy, czy nie wiem, powiedzieć o sobie. To są takie kroki bardzo namacalne, kiedy ja fizycznie jestem w stanie coś zrobić. Natomiast ten, no nie wiem, drugi, trzeci dla mnie krok, one są takie bardzo, bardzo duchowe i wcale nie jest łatwo mówić na ten temat. I powiem, że tak, że jestem we wspólnocie już tak dosyć długo i wszystkie jakiekolwiek gorsze chwile, gorsze momenty, gorsze miesiące czy tygodnie w swoim coźwieniu. To mam dlatego, że mam problem z drugą częścią kroku pierwszego, czyli, że to ja chcę jakby um, no ciągle mieć pod kontrolą swoje życie i decydować o tym wszystkim. Krok drugi, um, że mam trudność, może nie tyle z uwierzeniem, ale w, w zaufanie mojej śliwyczej, śl śl no i też y, z tym krokiem trzecim, kiedy ufam i po prostu wypuszczam sprawy sytuacje ludzi i robię tak, jak mi ten głos wewnętrzny y, podpowiada. Jakby to są dla mnie najtrudniejsze kroki. Tak naprawdę nie ma znaczenia, kto jak długo i ile nie pije, czy jak, jak długo trzeźwieje, bądź nie trzeźwieje. To chodzi po prostu o jakość. O jakość, a nie o o, o, no długość trzeźwienia, że tak powiem, czy tej czy trzeźwości, czy abstynencji. Um. I teraz tak przed tą speakerką uh, posłużyłam się trochę, bo w ogóle tak jak um, ja przyłam do wspólnoty już jakiś czas temu i um, na początku właściwie było tylko na mityngach Mieszkam w Londynie i na początku było tylko właściwie dwa meetingi. Na tych meetingach były głównie smutki i radości, nie? A, I ten program gdzieś tak było mało, albo go w ogóle nie było. Każdy sobie gdzieś tam pomagał jak mógł, żeby, no, żeby po prostu nie pić. I tak jak umiał, tak trzeźwiał tak I, i ja też na przykład teraz widzę, że jak gdzieś tam przez pierwsze kilka lat to tak naprawdę jechałam na swoim paliwku tupanie nogami, chcenie tego albo czegoś innego, miało być po mojemu. Nie bardzo gdzieś tam byłam połączona z tą siłą wyższą i pamiętam, że jak zaczęłam przyjechać na, na mikingi, to odwoził mnie zawsze jeden właśnie z przyjaciół i on mi mówił, że w aucie jeszcze jak, jak mnie odwoził do domu, bo ja tam dosyć daleko od, od mikingu i on zawsze mówił, nieważne czy wierzysz czy nie wierzysz, po prostu to rób, nie? I on mówił do mnie, że po prostu klękaj na koran rano, poproszę o trzeźwy dzień. Jeżeli nic innego więcej nie jesteś w stanie wydusić z siebie, to po prostu poproś o trzeźwy dzień, dzisiaj. I żebyś nie musiała ranić drugiej osoby, żebyś była dla drugiego człowieka, nie? W ciągu dnia, jak będzie ci źle, jak będzie ci dobrze, to też podziękuj za to, że jesteś trzeźwa. Albo znów modlitwa o pogodę ducha, trudniejszych lub w gorszych sytuacjach. Wieczorem przed tym podziękuj za w dzień, Przeproś, jeśli kogoś uraziłaś myślą, mową, budynkiem i zaniedbaniem A, i pójdziesz spokojnie spać, nie? I, I oprócz tego jeszcze było też y, mowa o liście wdzięczności. Ja wam powiem, że ja bardzo gdzieś tam y, przyznam się, że ja dość często zaniedbuję ten mój kontakt z moją siłą wyższą. Jakby do tego też wrócę, ale chcę teraz wypowiedzieć sobie. Takie... Najbardziej teraźniejsze rzeczy. I od, od paru dni gdzieś zgodziłam się, może nie zgodziłam się, ale otworzyłam się na to, żeby pomóc drugiej osobie przejść przez program. Ale zanim, zanim przejdziemy przez ten program, to zdecydowałyśmy się obydwie, że będziemy na sugestiach ona, ale również i ja. Że jakby z powrotem wracam do, do tych podstaw, do do, do, do kolany ramu i wieczorem, nie? do modlitwy, no, do kontaktu z moją siłą w w ciągu dnia i do listy wdzięczności. I to nie jest tak, że ja wieczorem, i to nie jest tak, że ja tego nie robiłam. Yy, robiłam tylko, może niektóre z tych elementów były mniej systematycznie robione, nie, I, A tak jak wiem, że jest osoba, z którą gdzieś tam zaczynam chodzić na tą drogę, to jeśli ona to robi, bo powiedziała mi, że jest to sugerowane, żeby robić to to, to, to, to, to ja też muszę to robić. Nie? I jakby tak, owszem, pomogę, pomogę tej dziewczynie, ale przede wszystkim ze siebie mieć znowu w takich ryzach, w takiej systematyczności. A, no i, i, i czas pokażę. I też y, dla mnie bardzo ważne jest to, y, żebym w tym wszystkim też gdzieś była łagodna dla siebie, że ja mam nie być dla siebie katem i zbitować się, dlatego, że nie przeczytałam którejś tam strony z Wielkiej Księgi, nie? Albo, że przeczytałam tylko refleksję, a nie przeczytałam 24 godzin. Ja po prostu mam być łagodna dla siebie, że tak naprawdę ja wcale nie muszę klepać, modleć, modlić 20 minut dziennie rano i 20 minut wieczorem takich kościelnych. Liczy się dla mnie ta więź z moją siłą wyższą, jakkolwiek ja ją pojmuję. Mm. I właśnie przed tym mitingiem ja bardzo się, jakby bardzo pomagałam sobie takim, to jest studiowanie wielkiej księgi przez Joey Charlie, nie? I, I dla mnie poza tym, że jakby, no, przesadłam przez program z moją sponsorką, ona mi też zasugerowała, żeby zrobić to tego Joey Charlie, to są podcasty online, ja to mam sobie, ściągnęłam na telefon, to tam jest jakby dla mnie, dla mnie jest bardzo głęboko wyjaśniona, ta, ten krok drugi. szerzej nikt nie robi to Wielka Księga, ale... Do czego zmierzam, że... Um, ja jestem wychowana w rodzinie katolickiej i a, pamiętam, że i, były chóry, i były, był chór kościelny, czyli Schola, i była lekcje religii, były jeżdżenie gdzieś na, na pielgrzymki, czy gdzieś na wyjazdy ze Scholą, ale... I ja na przykład dziś widzę, że było to bardzo, jako dzieciak oczywiście, że było to bardzo powierzchowne, nie? I ja pamiętam, że ja miałam takiego Boga, że rób dobre uczynki, i bądź dobrym człowiekiem, bo inaczej to ten Pan Bóg Cię ukaże, nie? I gdzieś, nie wiem, podejrzewam, że może wiele ludzi mojego pokolenia, nie wiem, lat 80. -tych, 90. -tych, gdzieś w ten sposób tak może no, odbierało Pana Boga, nie? Gdzieś yy, w tej wierze. Ale ja też jakby nie chcę mówić Panu Bogu, bo zdaję sobie sprawę, że ludzie mogą mieć inne wyznanie, i jakby ja postrzegałam, że ja mam tylko robić dobre rzeczy, bo za te złe rzeczy to on mnie będzie karał i nie będzie mnie kochał, nie? Że żeby sobie zasłużyć na tą miłość, to ja muszę być taka super, perfektna na 100%, i on wtedy będzie mnie kochał. I, I też pamiętam, że przez wiele lat ja sobie też wytłumaczyłam, że każdy z nas ma w sobie tyle tej śluby, tej, tyle tego powiedzmy Pana Boga, czy Boga jakkolwiek go pojmuje, ile ma w sobie dobra. Nie? E, ktoś ma więcej, ktoś ma mniej, ale generalnie każdy to ma w sobie. E, I sobie zawsze to tłumaczyłam, że na, na, ile, na tyle, na ile jestem dobra dla drugiego człowieka, na tyle mam w sobie tego Pana Boga, tą moją siłę wyższą. I to mi też gdzieś tak pozwalało przez wiele lat. E, no iść do przodu. No oczywiście potem wiadomo, że nigdy nie mogłam gdzieś tam sprostać swoim oczekiwaniom i, i bycia taką perfekty, i taką dobrą. I w momencie, kiedy pojawił się ten alkohol, to gdzieś tam powracałam się z moją siłą wytrząt, nie? Bo dla mnie wtedy ważniejsza była nie wiem, imprezy, picie, nie wiem, chłopaki, samochody, ładne pieniądze, dobra kasa, nie? nocne kluby. I, I to było dla mnie... To było dla mnie taką moją siłobyczną, która mnie napędzała do, um, do działania. Mm. I, I później no, gdzieś tam moje takie pity trwało y, y, 14 lat. Takie, takie dosyć bardzo destrukcyjne. Mm. Ja, nie, jakby ja nie, nie piłam codziennie po to, żeby funkcjonować mm. Natomiast y, piłam bardzo destrukcyjnie miałam ciągi na przykład. Najpierw to były ciągi tam. Przed pierwszy rok jeszcze było takie piccie towarzyskie, ale później to było właśnie to były dwudniówki tydzień dwa, potem były trzy dniówki te z takimi przerwami krótkimi, potem były pięćgodniówki, potem były tygodniówki. Gdzieś, nie wiem, okres takiej abstynencji, mógł być nawet i miesiąc, natomiast szłam w na dwa tygodnie, nie? Wtedy gdzieś nie bardzo wiem, gdzie spałam, co pogubiłam, co robiłam. Po prostu, no nie wiem, tydzień ciągu, czy dwa ciągu, a trzy czwarte z tego to po prostu jestem na urwanym filmie nie? I, I konsekwencje zaczynały być tego coraz straszniejsze, okrutne. A, aczkolwiek a, i tak myślę, że gdzieś, nie wiem, mój Bóg jakkolwiek go pojmuje i tak czuwał nade mną i czuwa do dzisiaj bo dziś, nie wiem, mam przez cały czas dwie ręce, dwie nogi. E, ludzie, różne rzeczy e, się przydarzają ludziom, jak są na takich blackoutach, nie? E, mam, nie wiem, mam rodzinę. Też myślałam, że może nigdy nie będę mogła mieć dzieci. E, że nie wierzyłam, że na przykład, nie wiem, będę mogła założyć swoją rodzinę, mieć jakąś pracę, którą będę, uczy, będę której będę miała ciągłość kilka lat, mieć przyjaciół po kilka, po kilkanaście lat, nie? Że lub, nigdy nie sądziłam, że będę mogła mieć osoby, które mi ufają i którym ja ufam. No, dla mnie te kilkanaście tak. lat temu, jeszcze jak ja to, to były po prostu, no to były rzeczy takie, ja w ogóle nie myślałam tymi kategoriami. Mój plan na życie to było to, żeby, nie wiem, jedbać gdzieś nad pubem pabie pracować i po prostu kiedy chcę o każdej porze dnia i nocy wchodzić do pubu, odkręcać sobie ten taki koretek, którego leci piwo i po prostu leżeć niech to piwo do mnie leci, nie? I kiedy chcę to przystanę i kiedy chcę to... Właściwie jest dostęp przez cały czas, nieograniczony dostęp i taki był mój plan na życie, oczywiście zrobić wielką karierę e, i być gwiazdą, nie? I to był mój plan, nie? Wszystkie moje takie... Mój totalny brak poczucia wartości i kosmicznie duże, kosmicznie duże ego. No i tak i właściwie jak przyszłam do, do, do wspólnoty, no to gdzieś ta moja przygoda, może, może nie przygoda, ale to powrót do, do Siły Wyższej, do relacji z Siłą Wyższą zaczął się znowu nawiązywać. Jakby ja nie miałam problemu yy, yy, z, z Siłą Wyższą. Ona mnie nie odstraszała od tego, żeby dochodzić na niczym żeby zacząć robić program. I właśnie że wtedy, um, ja wtedy mogłam się dopiero pojednać, nie? Dopiero ja poczułam taką ulgę w szczątku wspólnoty i, i mogłam nie pić i okazało się, że ta w sesji już nie mam tej picia, nie. Ja poczułam wielką ulgę, że właściwie to ja jestem w domu teraz. I także z tym moim Panem Bogiem czy siłą pierwszą to było mi właśnie nawet bardzo, e, no bardzo po drodze, ale też myślę sobie, że e, ja przez cały czas mimo wszystko szukam, dlatego że y, szukam kontaktu, szukam tej relacji. Dla mnie duchowość to jest relacja z drugim człowiekiem i, i, i relacja z, z moją siłą wyższą, to jest dla mnie duchowość. Nie? I przez te lata jestem we wspólnocie, 18 lat. I, i to strasznie ewoluuje. Może nie tyle moje pojęcie siły wyższej, ale moja relacja z nią ewoluuje. E ale czasem nie mam jej na długo, nie mogę, bo zgubię ją. zgubię ją, bo nie jestem systematyczna, bo nie jestem konsekwentna, bo nie jestem, no bo nie poświęcam temu czasu i pracy. A czasami gdzieś to odchodzi na krócej. I ja na przykład nie mam tak jak pewnie ma, inni ludzie mają, że idę do i teraz już po prostu chodzę 3 cm dwie ziemią i jestem po prostu święta i uduchowiona, ja tak nie mam, ja po prostu na tą relację z moją Siłą Wyższą to gdzieś pracuję, nie lub gorzej, albo nie pracuję każdego dnia, nie? No wiadomo, że jak nie pracuję nad tym, to tego po prostu nie mam, nie? A jak pracuję nad moją relacją z Siłą Wyższą, no to ja to mam. Mniej lub bardziej intensywne i... A, Chciałam jeszcze też powiedzieć, że na początku jak chciłam do wspólnoty, to taką moją, moją, miałam siłę większą właściwie. Ja się opierałam bardzo na ludziach we wspólnocie. Um, i dlatego też mówię, że to ewaluuje, bo, bo też wiadomo, że z czasem, z czasem to się zrobiło takie bardziej prywatne, takie bardziej moje, takie bardziej intymne, że nie, jakby nie przestałam widzieć moją siłę wyższą jakimś tam człowieku, czy, czy, czy w grupie mojej, nie? Że gdzieś to zaczęło być takie bardziej moje, e, takie bardziej duchowe. E, I też e, mam no, tak, mam nadzieję, że to e, doczytam. A i też jest coś takiego, że mm, jestem Myślę, że ale myślę, że to nie tylko alkoholicy, że jestem, no jestem. człowiekiem, nie? Jestem istotą żywą. Mam nie tylko ciało, ale też i ducha i. E, i bardzo często zdarza się tak. E, aha, i jeszcze chciałam powiedzieć o tym, że. E, kiedy mam ten kontakt. Generalnie uważam, że, siła wyższa, że moja siła wyższa zawsze gdzieś tam jest w mnie. Ona sobie nie odchodzi, tylko tak jak słyszałam od mojej sponsorki, że Pan Bóg jest dżentelmenem, i On nie wchodzi w mnie I On zawsze jest, tylko że ja nie zawsze się otwieram na Niego, nie? Ale też wiem, że w życiu pokazał mi i dał mi wiele takich małych cudów i cudeniek w moim życiu, za które ja jestem niesamowicie wdzięczna i i, i, też, i, I on mi to drzwi pokazuje, tylko to zależy ode mnie, na ile ja jestem otwarta na to, żeby to zobaczyć, przyjąć. Um, ja potrzebuję drugiego alkoholika, i ja potrzebuję um, drugi, mojej siły jakkolwiek ją promuję, dlatego, że sama z siebie nie mam takiej siły, żeby sobie rozwiązywać moje problemy. A może to mi tak trochę, nie wiem, dziwacznie, pokrętnie, ale wiem jak to jest, bo przez bardzo długi czas, albo w kilkanaście razy w moim życiu, byłam na swoim paliku. Na swojej chwile takiej wewnętrznej, zewnętrznej, na takiej fizyczności, nie? Tu pchałam, tu ciągnęłam, tu po tu, tu pójdę, tu załatwię, tu zadzwonię. Ja dziś wiem, że Mnóstwo, mnóstwo razy ja robiłam to na takiej, na swojej fizyczności, na swoim paliwie, nie? I, i teraz jestem na takim momencie swojego życia, że jak wiesz, mi tej mojej, mojej siły, że tej mojej siły po prostu już mi brakuje. To się właśnie między nimi odbija też gdzieś na moim zdrowie fizycznym, nie? I że um, ja potrzebuję siły, która jest większa ode mnie, po to, aby ona rozwiązywała moje problemy. Ale co ja mam zrobić, to ja mam otworzyć drzwi, poprosić Tą Siłę Pierwszą, żeby ona ten mój problem rozwiązała. A I też, y, i też jakby no, krok drugi mówi mi o tym, że, y, że jedyne co ja potrzebuję, tak naprawdę to otwarty umysł bez mojego kwestionowania, co było pierwsze jajko, czy kura, i czy te, ten bank, kto ma wrodę, czy to jest budda, który siedzi na podłodze. Tak naprawdę to nie jest ważne. Ważna jest tylko moja chęć uwierzenia. Moja chęć, nawet najmniejsza chęć uwierzenia. I praca nad tym, żeby ta wiara do mnie przyszła. Wcześniej lub później. I nie wiem, trudno jest mi teraz mówić o ufności, skoro gdzieś tam z tą wiarą jeszcze jest mi momentami yy, uleje. Ale jakby w efekcie tego yy, nawet nawet tej chęci nawet jak, jak chcę, ja nawet jeżeli tylko chcę, jeżeli chcę uwierzyć, a jeszcze do końca nie wierzę, to ja już otwieram te drzwi w mojej wyższej, nie? Już otwieram się przed nią. Nie jestem taka zamknięta i przekonana, że ja wszystko sama sobie zrobię i załatwię. Po prostu otworzę tylko drzwi, nie? I ten Pan Bóg tmój jak ją pojmuje, ona będzie do mnie wchodzić, nie? Jeśli będę trwać w moim działaniu i jeśli nie będę tak, jak mówię, ciągle kwestionować nie? i i, i, I też, tak, też czytałam dzisiaj dużo o tym, jaka jest różnica między ateistą a agnostykiem, bo też bardzo często się to używa, a nie do końca zawsze gdzieś tam wiem znaczenie tych słów. Nie wiem, według tego, co wyczytałam, to ateista jest takim człowiekiem, który uważa, że nie ma Boga, nie? I że wszystko, co musi zrobić, musi robić właściwie na sam człowiek, na, w oparciu o swoją siłę. Natomiast agnostyk no, wie, że gdzieś ten Bóg jest, natomiast nie zwraca się do Niego i, i wszystko, taki człowiek chce jakby te, to szło, ten pokaz, prowadzić swoje życie, brać w swoje ręce, nie? I, ja myślę, że ja bardzo często jestem właśnie e, takim agnostykiem, że Ja chcę ten, ten sound, ten pokaz poukładać po swojemu, nie? I bardzo często też jest tak, że ja słyszę taki wewnętrzny głos zrób tak, albo zrób tak, nie? A ja kurna, a ja kurna robię po swojemu, bo jest mi lepiej, nie? Bo chcę mieć przyjemność tego, nie? I... I stąd właśnie rodzą się takiego różnego rodzaju we mnie konflikty, że bo to nie jest tak, że ja nie słyszę nie, nie mogę powiedzieć, że słyszę, bo to nie jest tak, że ja nie czuję takiego w środku głosu, nie? Co zrobić, co powiedzieć, jak postąpić, a ja bardzo często to czuję i wiem intuicyjnie, co mam zrobić i to jest właściwe, a ja kurna robię po swojemu, nie? I potem mogę mieć tylko pretensje sama do siebie i znowu na kolana Przepraszać mnie, że, że znowu gdzieś tam nawaliłam. No i pozwolę na skróty i zrobiłam po swojemu. I ten. No, w każdym razie tak ja rozumiem tę moją siłę wyższą i tak myślę, że właściwie to bardzo dobrze, że, że dziś możemy tą. Znaczy, że zgłosiłam się na tą spikerkę bo tak sobie znowu przypomniałam to wszystko, co kiedyś było takie mocne. Pamiętam, jak właśnie przychodziłam przez program z tą moją sponsorką, to ten krok drugi zrobił dla mnie takie niesamowite wrażenie, nie? I taką, taką moc tego kroku poczułam, szczególnie jak, jak czytałam i słuchałam o tym, że to wcale nie musi być ten Bóg katolicki, że Bóg mnie kocha taką, jaką ja jestem, nie? I On nie chce bez względu na to, czy jak zawsze czy nie wecę że tak długo, jak przychodzę do Niego, nawet tych tam potarpana i poddana, to On mnie kocha taką, jaką ja jestem, że ja nie muszę Jemu niczego udowadniać, nie? I to jest strasznie takie wyzwalające. Ale pamiętam też, że miałam takie doświadczenie, że właśnie po tym kroku drugim, że uświadomiłam sobie, taki miałam przebłysk, że kurczę, to ja teraz temu Panu Bogu mojemu będę musiała wszystko jakby oddawać, nie? Że Kurczę, i ja się przestraszyłam tego, że ja w tym, w tym szczególnie w tym kroku lecimy, że ja mu tak to wszystko oddaję, bo tak naprawdę ja mam cholerny problem z oddawaniem. Z oddawaniem moich spraw. Nie? Kurczę, no to jest... Czasami to jest droga przez mękę, nie? Za mnie. Um, ale ja jestem strasznie wdzięczna za to, że nie mam obsesji picia, że ten Pan Bóg mimo wszystko, a może właśnie dlatego, że tak robię czasami, jak robię, on, mnie, on mi dał wolność od alkoholu. Mhm. Eee, czy mnie słychać? On mi dał tą wolność od alkoholu, nie? I to jest po prostu e, niesamowite. I za to ja jestem wdzięczna, nie? Niesamowicie jestem wdzięczna dzisiaj. E, to, że mogę pokazać, że... gdzieś tam że ja mogę tej drugiej osobie pomóc, nie? A, że, że, nie wiem, moja siła już zadaje mi niesamowitą miłość do wspólnoty, że właściwie, że jak już brakuje, nie mogę polegać na drugim człowieku, nie mogę już więcej jeść, bo się nażarłam, nie mogę już więcej palić, bo się napaliłam, nie mogę już więcej pić kawy, bo mnie boli, to jest ja zawsze mogę się zwrócić do Pana Boga, nie, do mojej Siły Wyższej i ja naprawdę to stosuję, nie? bo naprawdę mam taki ciężki moment, w ja to stosuję i i, I to pomaga mi przetrwać, chociaż yy, taka krótka modlitwa pomaga mi przetrwać, chociaż 3 minuty, pięć minut, 10 minut, kiedy, kiedy mam boleść jakąś, nie? Kiedy mam cierpienie. I ja wiem, że on rozwiązuje te, on rozwiązuje moje sprawy, tylko ja muszę mu pozwolić na to. nie. E, e, najpierw odpowiedź w swojej serce na Pana Boga, nie zapominać o nim. A, e, nawet, a, potem, a potem po prostu pozwalać mu, pozwalać mu działać, nie? bo on chce mi pomóc, tylko to jakby ode mnie zależy. On mi dał wolę. On da każdemu człowiekowi wolną wolę. Czy ja chcę skorzystać z tej pomocy, czy nie chcę skorzystać z tej pomocy. Ale tak długo jak otwieram te drzwi i zapraszam go każdego dnia do mojego życia, tak długo wiem, że, że mam szansę... E, być trzeźwa, nie? Być dla drugiego człowieka i może za którymś tam razem nie zrobię takiej głupiej pomyłki. Może zrobi inną, może, może będę gotowa puścić jakieś moje obsesje. E, może będę sobie lepiej, lepiej wtedy radzić z Panem Bogiem, z moim strachem, nie? E, z, ob ob z obdarstwem, z wadami. Więc nikt nie powiedział, że to jest na raz, że ja to muszę zrobić wszystko jednego dnia. To jest praca na całe życie. I... Ja myślę, że gdzieś pod wieloma względami ja, czy ty, czy ty, czy ty, czy ty, ty jesteśmy gdzieś tam wybrańcami błogosławieni, że, e, że mamy szansę gdzieś tam tą współpracę z Panem Bogiem mieć. Czasami właśnie przez jakieś trudności możemy wzrastać i być bliżej z tym Panem Bogiem. jakkolwiek, kto rozumie swoją siłę bez Bo może gdybym nie miała tej, tej tego alkoholizmu, czy bolimi, czy anoreksji, to to może bym gdzieś tam nie otwierała temu Panu Bogu i to moje życie może byłoby takie jałowe, tego nie wiem, nie? Ale, no nie wiem, jestem gdzieś tam obdarzona chorobą alkoholową i przez to właśnie mogę budować relacje duchowe z ludźmi i z siłą i być człowiekiem dla drugiego człowieka. Nie powiem, że to czasami nie boli, ale no tak mam, muszę to zaakceptować. Dziękuję Wam bardzo, dzięki. Dziękuję bardzo.